Autopromocja. Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia.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 Czas na morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk pozostaje pod wpływem klina wyżowego znad Skandynawii. Bałtyk Południowy. Wiatr zmienny przechodzący na wschodni do południowo-wschodniego 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza około 6 stopni, widzialność dobra do słabej, miejscami zamglenie. Bałtyk południowo-wschodni i Zatoka Gdańska. Tam wiatr z kierunków północnych 3 do 5 słabnący na 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 1. Widzialność dobra do słabej, miejscami zamglenie. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków wschodnich 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1, widzialność dobra do słabej, miejscami zamglenie. Wybrzeże środkowe. Wiatr zmienny, 1 do 3 w skali Beauforta, stan może 1, widzialność dobra do słabej i także miejscami zamglenie. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr wschodni do południowo-wschodniego 2 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków północnych 1 do 3 w skaliboforta. To była morska prognoza pogody. Jedynka.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 Specjalna noc dla kierowców. Jedynka w drodze, w tę szczególną noc, kiedy wiek programu pierwszego jest jeszcze dwucyfrowy. 100 minie o godzinie 17, a więc w tę szczególną noc próbujemy państwu, naszym słuchaczom namalować, jak wyglądała motoryzacja w czasach, kiedy jedynka rozpoczynała nadawanie, a pomaga nam w tym i wręcz tworzy te obrazy Jerzy Lamański z Narodowego Muzeum Techniki. Wiemy już, że samochód w latach powstania radiofonii i polskiego radia także w Polsce był y, dobrem luksusowym. Mógł on być i tylko niektórzy mogli sobie na niego pozwolić. Z drugiej strony jego wykorzystanie było ograniczone warunkami infrastruktury. W miastach można było korzystać, ale całe połacie kraju posiadało infrastrukturę, drogi takie, które uniemożliwiały takie sensowne, praktyczne wykorzystanie pojazdu. Mówiliśmy o drogach, o infrastrukturze. Teraz w XXI wieku mówi się, że no, trudno korzystać z elektryka na przykład mieszkając na Wielkim Osiedlu, bo nie ma ładowarek. A jak było ze stacjami paliwowymi w latach dwudziestych? Bo jak już się dowiedzieliśmy, y, większą część pojazdów stanowiły pojazdy wojskowe. Wojsko mogło mieć swoje miejsca tankowania, swoje cysterny. A jak było z powszechną dostępnością do paliwa? No niestety nie było dobrze, tu byliśmy troszeczkę opóźnieni, to jest taka nasza narodowa cecha, że Polak trochę nieufny jest do wszelkich nowinek, tak jak dzisiaj wielu Polaków jeszcze uważa, że, że samochody elektryczne to jest yy, prawda, przyjemność dla bogatych, że to się nie sprawdzi, że na co to komu potrzebne. Tak samo dawniej też niestety uważano, że samochód, w ogóle automobil to jest jakiś taki dziwoląg, że tak naprawdę nic nie zastąpi konia z owsem. I, i przez to troszeczkę byliśmy opóźnieni. W 1909 roku już była Międzynarodowa Konwencja o Ruchu Drogowym. No w nie, Polska w niej nie brała udziału, bo w ogóle Polski nie było wtedy na mapie. Ale potem dopiero w 1926 roku tak naprawdę przyłączyliśmy się do tego. Jest to tutaj taka ciekawostka, ponieważ w 1909 roku ta Międzynarodowa Konferencja ustalała znaki symbole poszczególnych państw to literkę P dostała Portugalia bo Polski po prostu nie było gdyby Polska wtedy brała udział i istniała to na pewno my byśmy mieli literkę P bo jesteśmy państwem większym ale my przystąpiliśmy dopiero w 1926 i dlatego dostaliśmy literkę PL. Ale to teraz się przeniosło na internet, prawda? Polskie domeny to PL zostało związane z Polską. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego, ale możliwe. No te, też mamy PL, oczywiście. No ale yy, zgadza się. Mhm. Choć w samolotach zostało SP, że Ale to w polskich yy, internet chyba muszą być dwie literki zawsze, a w, sa yy, w samochodach tak. samochodach może być jedna literka. Przecież Niemcy mają D, yy, Francuzi F, prawda? A Portugalia P. Cóż, ta konferencja też ustaliła znaki wtedy, bo wtedy przyjęto 14 znaków, które obowiązywały przed 1909 i 6 dodano nowych. I były to już od tego czasu znaki nie tylko we Francji, bo najpierw były we Francji, tylko znaki międzynarodowe. Polska je potem przyjęła ministerialnym rozporządzeniem regulującym przepisy na drogach publicznych w 1924 roku. Zresztą wtedy też w wyniku tego ministerialnego rozporządzenia nakazano instalowanie drogowskazów na skrzyżowaniach dróg publicznych. To taka ciekawostka. Ale e, jeśli chodzi o stacje benzynowe, no cóż, e, my, pierwsza stacja w Polsce pojawiła się w 1924 roku, dopiero, prawda? Mimo, że samochody jako takie już jeździły pierwszy samochód w Polsce, to pod sam koniec XIX wieku się pojawił, już były samochody. Wobec tego, gdzie kupowano benzynę, proszę państwa, benzynę kupowano na stacjach, na, w aptece. Nie było stacji benzynowych, kupowano w aptece, z tym, że to nie wyglądało w ten sposób, że podjeżdżaliśmy pod aptekę i do pełna proszę. Wyglądało to troszeczkę inaczej, ponieważ samochód wtedy nie pełnił funkcji użytkowych, samochód był urządzeniem rekreacyjnym, natomiast użytkowe funkcje pełniła cały czas bryczka, furmanka, koń. Wobec tego na stację podjeżdżano koniem i zamawiano benzynę dopiero, powiedzmy 300 albo 400 litrów, bo mniej aptekarzowi nie opłacało się sprowadzać z rafinerii i te 300 litrów czy 400 koniem przewożono do garażu właściciel samochodu, jak miał samochód, to oczywiście też miał garaż i tam dopiero przetrzymano e, to e, w bańkach e, taką beznę. Nie w kanistrach, bo kanistrów jeszcze nie było. Kanistry pojawiły się dopiero w 37 roku, są wynalazkiem Wehrmachtu. Natomiast wcześniej były to e, bańki. Czyli I... droga tego paliwa była tak z rafinerii. Tak, do, apteka, e, do, apteka, do aptekarzy. Do apteki. Mhm. Gdzieś pociągiem, no bo tak. dróg za bardzo nie mamy, ciężarówek też jeszcze nie ma. Nie było absolutnie. Czyli w jakim beczkach z rafinerii wędruje to do wagonu. W wagonie gdzieś na stacji jest przenoszone na yy, zaprzęg jakiś. Tak, zawsze konno, oczywiście. Konno i dojeżdża konno do apteki, gdzie właściciel pojazdu przyjeżdża swoim zaprzęgiem i odbiera beczki tak. do swojego garażu. I tak było przez y, pierwsze ćwierć wieku XX wieku. W 1924 roku. A to roku... paliwo to była benzyna, tak? Benzyna, tak. Tak, a... tak, tak jak mhm. Taka jak dzisiaj. Taka jak dzisiaj. Tylko, że nie było wyboru więcej oktanowa czy mniej oktanowa, tylko po prostu była to benzyna. A, a e... parametr stukowego spalania, czyli 78-94. E, to się mówiło, jak ona była, niebieska ta benzyna chyba. Tak, niebieska 78, tak, żółta Wtedy 94. była benzyna mniej oktanowa, dlatego że samochody miały mniejszy stopień sprężania, więc nie wymagały mm. takiej wysokooktanowej benzyny. I jeździły na dużo, dużo uboższej. 1924 rok, tak jak powiedziałem, stacja była na ulicy Emilii Plater w Warszawie. Pierwsza, zaraz po niej w Poznaniu na ulicy Wjazdowej. No ale szofer, ponieważ była jedna stacja, no to szoferzy zawsze musieli ze sobą jakieś bańki wozić, co było zresztą normalne, tym bardziej, że na terenach wschodnich właściwie stacji nie było wcale. W 27 roku wszedł przepis, że podziemny zbiornik musi być co najmniej 10 metrów od zabudowań, ale nadal one były blisko aptek, bo tak się przyzwyczajono. Z tym, że na stacji benzynową nie mówiono stacja benzynowa, mówiono pompa. Dlaczego? Pompa. Dlatego, że na początku tam po prostu pompowano tę benzynę ręcznie. Przecież yy, jak to wyglądało? Taka pompa stała na środku ulicy zazwyczaj właśnie, żeby to było 10 metrów od zabudowań. To była taka wysoko, wysoka, pomalowana na czerwoną konstrukcja. Ze szklanym dachem i z takim 20-litrowym zbiornikiem z podziałką co 5 litrów. Pompowano ręcznie i wyliczano wedle tej podziałki. Nie było przecież licznika. Na tym często był daszek, który chronił kierowców przed deszczem. Natomiast liczniki mechaniczne pojawiły się później. Pod koniec lat 30. się pojawiły mechaniczne liczniki. Zerowane były ręcznie, a automatyczne zerowanie to dopiero koniec lat 50. Benzyna była droga. Kosztowała przez cały prawie okres międzywojenny w granicach 80 groszy. To jest na dzisiejsze pieniądze równowartość około 25, litru, 25 zł. Ale teraz tak, samochody więcej paliły wtedy. Powiedzmy wtedy przeciętnie samochód spalał około 10 litrów na 100 kilometrów. Dzisiaj przyjmijmy, że pali, pali powiedzmy te 6,5 litra na 100 kilometrów. I biorąc takie dane możemy łatwo obliczyć, że za średnią pensję wówczas Kierowca mógł przejechać około 1800 km za średnią pensję. Dzisiaj może przejechać 12 tysięcy kilometrów. Proszę sobie wyobrazić, jaka różnica. Ile taniej dzisiaj jeździmy, wtedy za pensję przejechałeś, czyli pojechałeś 1800 km to do końca powiedzmy, Polski i z powrotem na skos. Natomiast dzisiaj możemy przejechać 12 tysięcy kilometrów. Na benzynę nie mówiono benzynę, mówiono gaz, stąd zresztą takie y, określenie gaz do dechy, prawda, dlatego że gaz do podłogi, która była drewniana, mamy gaz do dechy. Nie. no i kierowca nie mówił muszę poszukać stacji, bo kończy mi się benzyna tylko mówił, muszę poszukać pompy bo kończy mi się gaz i cały okres przedwojenny mówiono pompa natomiast po wojnie starsi z państwa pamiętają mówiono CPN dlatego, że CPN, czyli centrala przemysłu naftowego była monopolistą, jeśli chodzi o sprzedaż benzyny w Polsce wszystkie stacje były jednej firmy CPN, zresztą bardzo ładne logo miało i Zaletą tego było to, że benzyna na każdej stacji kosztowała tyle samo, czyli nie trzeba było szukać tańszej stacji. Tu jako ciekawostkę jeszcze Państwu powiem, że... Ma... A właśnie, czy te stacje, które powstawały w okresie dwudziestolecia międzywojennego, były przedsiębiorstwami prywatnymi, tak, czy były tak. państwowe. Nie. Tak, były Czyli prywatne. ktoś tak, e, zakładał taki, tak taki biznes tak. Tak. Y -y. i ryzykował swoje pieniądze. Czy ten tak. biznes się uda? Dokładnie tak, dokładnie tak było. A gdzie kupował te benzyny? W rafinerii. Tak. Tak? Zamawiano. po prostu. Zamawiano. To, to procedury były bardzo podobne zbliżone do dzisiaj, tak. tylko tak jak powiedziałem, były wyższe, znacznie wyższe ceny. A te rafinerie to były w Polsce, czy były to importowane z zagranicy? W Polsce dlatego, że proszę pamiętać, że my wtedy też mieliśmy swoją benzynę, ropę swoją. To może to państwo dziwi, ale na przykład pod koniec XIX wieku, w latach 90. XIX wieku Polska była trzecią potęgą, jeśli chodzi o wydobycie ropy naftowej na świecie. Ja wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale chyba w latach 80., nie 90., tylko 80., XIX wieku. E, wydobywaliśmy jej bardzo tak? dużo, właśnie tam w okolicach Krosna, powiedzmy Jasła. Natomiast wtedy jeszcze nie, nie brały w tym udziału państwa arabskie, bo wtedy jeszcze ropy no. w państwach arabskich nie wydobywano. Wydobywano w Rumunii, wydobywano w Polsce. A poza tym zużycie było takie, że W wystarczało, wystarczało, tak. wystarczało, oczywiście. Czyli to... W... Polska ropa naftowa, polska rafineria, tak. czyli taka samowystarczalność do pewnego poziomu nasycenia pojazdami. To być może była rafineria w Jedliczach. Ale, Ta... ale jednak benzyna była droga. 80 groszy to było naprawdę, naprawdę sporo. Tutaj chciałem właśnie Państwu jeszcze powiedzieć, dlatego że mówiliśmy sobie o rozporządzeniach 1924 roku i ja doszukałem się, bo mamy to w archiwum naszego muzeum, taki właśnie zestaw tych całych przepisów. Ciekawa rzecz, bo taki był przepis. Każdy pojazd znajdujący się nocą na drodze publicznej, a w taborach pierwszy i ostatni winien być oświetlony przynajmniej jednym białym światłem. Co to oznaczało? że? Jeżeli jechaliśmy sami samochodem, musieliśmy mieć światło i tego wymagały przepisy. Ale jak nie mieliśmy światła, to pojechać, mogliśmy pojechać w taborze. To znaczy, więcej samochodów, pięć samochodów, to tylko pierwszy i ostatni musiał być oświetlony. A te w środku mandatu nie płaciły, jeśli były nieoświetlone, jeżeli były w taborze, to znaczy jechały jeden za drugim. Tutaj też e, nazywnictwo, tabor, obecnie mówi <śmiech> się o tak. tym, e, kolumna. I mm -hmm. W przepisach ujęte są przepi w prawie o ruchu tak, drogowym, kolumna. są przy, Jest o kolumna. ruchu, mm -hmm. tak. Kolumna, A, a, a to te... z kursu. A stacje benzynowe jeszcze, czy, bo w Warszawie na ulicy Emili Prater, w Poznaniu czy stacje powstawały w miastach? Bo Rozumiem, że miastach. Miastach, po drodze nie. Tak, w miastach na początku po drodze absolutnie nie, a na wschodzie praktycznie do II wojny światowej to były tylko kilka stacji benzynowych, a po drodze właściwie nie było wcale. Nigdy. Trzeba sobie było, jeżeli już to ktoś... było planowanie ryzykowy... bardziej skrupulatny niż dzisiaj elektrykiem, samochodem elektrycznym, bo dzisiaj właściwie nie musimy planować, bo robi to za nas samochód elektryczny i on nam powie gdzie i jak i tak dalej. Natomiast dawniej trzeba było to dokładnie wyliczyć i to nie była taka prosta Sprawa, niestety. Takie są początki. Tak samo yy, będzie z samochodami elektrycznymi. Niedługo to nie będzie stanowiło żadnego problemu, ale na początku te problemy, te problemy oczywiście są i wtedy też takie problemy były. Bo no no jak, jak będzie dużo samochodów elektrycznych i mało spalinowych, to istnieje szansa, że będziemy samowystarczalni w zakresie ropy naftowej i paliw płynnych. I energii elektrycznej, bo jest ta różnica, energię elektryczną to my sobie wytwarzamy sami, natomiast ropę niestety musimy sprowadzać i tu jest to jest dosyć poważny problem, prawda? Najlepszy dowód teraz ta wojna, co jest? Już, już są wahania, już są problemy, bo y, ropy w swojej y, mamy tak mało, że, że, że absolutnie, nie wiem, chyba tam 2 3% zaspokaja na, na, naszych potrzeb. Jeszcze jako ciekawostkę Państwu powiem, bo powiedziałem o Emili Platter, że powstała tak. pierwsza stacja A czy ta, Bo tam jest do niedawna. Do niedawna. Ja, do niedawna była, nie ma, ale to nie jest ta stacja. Nie, nie, to, ona, nie, to, to, nie, to nie, nie jest ta stacja. To to, ona nie to. była kontynuatorem, w innym miejscu była. E, ale tam, na Emil w roku, a zaraz obok, dwa lata później, na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskiej Marszałkowskiej pojawiły się pierwsze światła. A, no tak. Pierwsza sygnalizacja, świetna, i byliśmy. Je, tutaj byliśmy liderem w Europie, bo tylko kilka, w kilku państwach była, w, w Niemczech, w Berlinie była, w Monachium była, ale w 26 roku niewiele państw mogło się poszczycić, my mieliśmy sygnalizację świetną skrzyżowanie Alei Jerozolimskiej i Marszałkowska przez wiele, wiele lat to było jedyne u nas skrzyżowanie ze światłami, niemniej jednak w 1926 roku już było. Bardzo ważny punkt w Warszawie, chociażby dlatego, że tuż obok był dworzec kolei warszawsko-wiedeńskiej. Nie patelnia dzisiaj. Dokładnie. Tak, a miejscu. później dworzec centralny. Tuż przed wojną rozpoczęła się budowa. Dworzec główny. Dworze pana, a, dworzec a, centralny tak. to jest już kwestia innego miejsca. Dworzec centralny to jest przy... Około 500 metrów dalej. Tak, tak. Natomiast tam był przy Dworzec Dzie Główny. Dzieński to był Dworzec Główny, który zaczęliśmy budować, już zaczął funkcjonować, niemniej jednak jeszcze nie był ukończony i potem jeszcze funkcjonował w czasie II wojny światowej, a potem został zniszczony i, i po powstaniu już nie było nic. A to jest jedynka w drodze. Rozmawiamy o Różnych sprawach związanych z przedwojenną, a więc z okresu dwudziestolecia między I wojną światową a II wojną światową zagadnieniach związanych z motoryzacją w Polsce.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 Don't impress me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 Jedenka w drodze, na drogach, w Polsce, w latach dwudziestych, dwudziestego wieku, kiedy nie wszędzie było łatwo dojechać, kiedy samochodów było niewiele i kiedy w radiach panowała cisza, bo radiofonia w Europie i w Polsce dopiero zaczynała się rozwijać, ale rozwijała się i to się zmieniało. Tak jak już powiedzieliśmy, z drogami, stacjami benzynowymi było też coraz więcej samochodów. No i pojawiały się pierwsze radioodbiorniki w samochodach, ale nie w Polsce te pierwsze. Tak, no powiedzieliśmy sobie o tych dwóch próbach w Australii i próbie Chevroleta, ale tak naprawdę ta masowa produkcja zaczęła się dopiero w latach 30 i tutaj właśnie zacząłem, a przerwaliśmy, mówić Państwu o dwóch braciach. Paul i Joseph Galvin założyli taką firmę Galvin Manufacturing i oni rzeczywiście stworzyli radio do samochodu, tyle, że musieli je w jakiś sposób rozreklamować. Oni byli z Chicago i nagle okazało się, że w Atlantic City, a to jest 1400 kilometrów od Chicago. Będą targi motoryzacyjne. Oni chcieli to swoje radio pokazać. Yy, jeden z braci wraz z żoną się wybrał. Samochodem te 1400 kilometrów przejechali. Z tym, że na benzynę im starczyło, ale na yy, wykupienie stoiska już funduszy za bardzo nie mieli. Niekoniecznie im starczyło, więc yy, ten brat z żoną zaparkowali samochód przy wejściu na Molo w Atlantic City i tam zrobili taką demonstrację. To znaczy przy włączonym silniku zaczęli słuchać radia, co budziło powszechne zdziwienie, że silnik pracuje, nie robi zakłóceń i nagle okazało się, że mają bardzo dużo zamówień i zaczęli to radio sprzedawać. I to był pierwszy właściwie masowy, masowa produkcja radioodbiornika i ciekawa rzecz, jak oni to radio nazwali. Otóż oni połączyli dwa słowa. Słowo motor, bo przy samochodzie to było, i słowo automatycznego grania używane do określenia instrumentu, który automatycznie gra, pianola dwa słowa, motor i pianola. I co z tego wyszło? Wyszła z tego Motorola. Tak nazwali swoje pierwsze radio, chociaż firma nazywała się Galvin Manufacturing, ale potem to radio stało się na tyle popularne, że cała firma zmieniła nazwę i stąd mamy nazwę dzisiejszej, do dzisiaj funkcjonującej firmy Motorola. Ile kosztowało to radio? Otóż oni sprzedawali to radio za 130 dolarów, co stanowi dzisiaj równowartość 2000 dolarów, czyli jest to około powiedzmy tam 8000, niecałe 8000 zł. Tyle trzeba było wtedy za, za, zapłacić za radioodbiornik samochodowy. Reklamowali to jako pierwsze praktyczne radio. Owszem, pierwsze radio, ale z tym praktyczne to ja bym polemizował, dlatego że yy, ja miałem okazję zapoznać się z instrukcją montażu tego radia. Otóż y, instrukcja zawierała 28 stron, proszę Państwa, jak montować to radio i y, należało poświęcić na to dwa dni. To się wiązało z demontażem deski rozdzielczej, z wycięciem otworów w podłodze na baterie, ze zrywaniem podsufitki. Także to była naprawdę poważna praca. Yy, tak po jeszcze Zjednoczonych... Jak udało się uzyskać to, że nie było zakłóceń od pracy układu elektrycznego No właśnie, silnika. oni opracowali cały ten system, który był jednym z pierwszych właśnie, uh -huh. który powodował, że przy pracującym w silniku radio, radio funkcjonowało, radio działało. Ale za to nie działało, na przykład miało poważne zakłócenia, gdy przejeżdżało pod torami tramwajowymi bo wtedy mhm. już yy, niestety, ale to, już był inny, to był inny rodzaj zakłóceń. Niemcy z kolei mówią, że pierwszy... A jeszcze jeszcze dopytam o to radio, na jakie fale zdecydowano się wówczas? Bo radio jakiekolwiek w eterze z nadajnika stacjonarnego nadawało na falach... Naj najpopularniejsze były wtedy e fale średnie. Średnie. Tak, fale średnie, ale były też praktykowane fale, fale krótkie. Natomiast długie, troszkę później... No u UKF to w ogóle nie mamy co o, o czym tak, mówić, bo tak. to dopiero y, dużo, dużo późniejsze czasy. Bo radio Warszawa rusza na falach z nadajnika w Raszynie, falach długich, tak? Yy, w tej chwili y, y, y, y, y, było tak, że radio jedynka najlepiej była słyszalna, kiedy był masz w gombinie i to był nadajnik mm. fal długich. Na, w tym czasie równolegle był nadajnik w Raszynie do fal średnich, ale wcześniej y, fale długie nadawał Raszyn. W ogóle Raszyn to jest przedwojenna jeszcze y, budowla i, i tyle, że przed wojną były dwa masz po wojnie był tylko jeden maszt. W Europie wyglądało to tak, że pierwszy był Blaupunkt, który zawsze się specjalizował w radiu. I radio było na tyle duże, że trzeba było je wsadzić do bagażnika, bo ono miało wielkość mniej więcej kosza na śmieć. Zatem w samochodzie, w kabinie się nie mieściło i sterowane było, można powiedzieć, radio z pilotem. Z tym, że to nie był pilota na podczerwień, tak jak dzisiaj, tylko to był pilot, po prostu kabel był połączony i za pomocą tego kabla można było robić głośniej, ciszej, bądź dostrajać, dostrajać stację. Czyli zamiast takiego panelu tu z przodu wymyślono, żeby przeciągnąć kable i... Tak. Ten panelik tak. zrobić jakby tak. tutaj do ręki z przodu, żeby kierujący jego pasażer, ale sam mechanizm radia, um, urządzenia, um, prawda, diody, przekaźniki, to wszystko było w bagażniku. Tak, A wszystko było ile w to bagaż... prądu ciągnęło? To były potężne. Samochód praktycznie mógł, bo to było około 40 watów, 45-50 watów, jest to dla samochodu, to była śmierć dla samochodu, jeżeli miałby stać i dłużej grać. Zatem granie było możliwe tylko podczas, podczas jazdy. Pilot rzeczywiście był to dosyć wygodne urządzenie. Pamiętajmy proszę Państwa, że piloty były też do telewizorów w latach 50 -tych. Polski telewizor Belweder miał pilota, z tym, że to był pilot na kablu. Tak to wyglądało, nie było pilotów na podczerwień. Piloty na podczerwień pojawiły się dopiero w latach osiemdziesiątych. Ktoś mi kiedyś powiedział, że od kiedy pojawiły się piloty, dzieci w domach stały się niepotrzebne. Bo ja to pamiętam, mhm. że zawsze ja służyłem za pilota, jak byłem dzieciakiem, tata mi mówił zmieni program i ja zmieniałem, tylko że miałem o tyle łatwiej, że nie musiałem pytać na który. Zmieniałem na ten drugi. Ale uważnie się wtedy oglądało, jak był interesujący program, bo nic nie odrywało, prawda? Owszem, nie na było reklam. Nie, 19... nie, było, nie było reklam. Tak, 19.30, a potem film o 20.15. W 1939 roku w Stanach Zjednoczonych już radio z przyciskami, czyli będące w konsoli, w desce rozdzielczej, stawało się standardem. Z tym, że to miały tylko samochody nowe. W 1939 roku 20% samochodów miała już radio, ale każdy nowy samochód to już był standard. Czy ja dobrze rozumiem, że trzeba było też trochę przygotować samochód już? przed wyjściem z fabryki, tym miejscem pod radio. Nie, ale można było w fabryce zamówić samochód z radiem. Dostawało się z radiem. A, Za to się dopłacało. Tak, czyli nie, fabryka nie, od razu... Tak, samemu się nie montowało, tylko uh -huh. po prostu zamawiało się samochód z radiem i w 1939 roku już praktycznie wszyscy zamawiali samochód z radiem. U nas w Polsce oczywiście to była jeszcze Były daleka problem. Można być. było w Polsce też kupić samochód z Radiem, produkowany, montowany w Polsce. Bik na przykład to był najdroższy e, samochód na rynku. Mercedes był droższy, ale jego się sprowadzało i na zamówienie nie był. Natomiast Bik, który kosztował w topowej wersji 21 tysięcy złotych, on był właśnie z Radiem. Zresztą takiego Bika mamy w zbiorach Muzeum Techniki. I wspomina o nim we wspomnieniach, które cytowaliśmy Jarosław Iwaszkiewicz. Tak, Jarosław, tym, że on jeździł tym mniejszym bikiem. My mamy tego, tego na, na, z najwyższej półki. On to był montowany w zakładach hip y, przed wojną y, w Warszawie. Zresztą przed wojną, y, proszę państwa, bo wszyscy myślą, że najwięcej jeździło Fordów T. To nieprawda. Ford, y, przepraszam, Fiatów 508. To nieprawda, bo my Fiatów 508 wyprodukowaliśmy w wersji cywilnej zaledwie tam 3,5 tysiąca czy 4 tysiące sztuk. Natomiast najwięcej samochodów było Chevrolet Master Sedan, bo to były samochody amerykańskie, ale montowane w Polsce i one najlepiej się sprzedawały i było najwięcej. Na drugim miejscu był Ford T, a dopiero na trzecim miejscu polski Fiat 508. Przed wojną słuchano, tak jak mnie pan zapytał, właśnie fale krótkie, fale średnie, natomiast UKF, nie, długo, długo jeszcze nie, nie dopiero w 1952 roku zbudowano pierwsze radio samochodowe z e, falami FM i to był Blaupunkt e, Niemcy. Zaraz potem, rok później, Amerykanie wypuścili ten słynny, legendarny Becker Mexico model i on miał nie tylko falę FM, ale również miał... No to było naprawdę luksus, automatyczne wyszukiwanie stacji. No to, było, to, to była melodia przyszłości wtedy uważano a to radio już to miało. Później pojawiły się radia z tranzystorami, które były dużo mniejsze i zużywały dużo mniej prądu. No to, było, to był ogromny postęp. Pierwsze tranzystorowe radia prowadził Chrysler w modelu Imperial w 55 bo, roku, ale bo... trzeba było dopłacić 150 dolarów za, za to, żeby było radio nie lampowe, tylko tranzystorowe. Właśnie, państwo, tranzystory że... zastępowały lampy. Tak, to było bardzo ważne, to był postęp technologiczny, w ogóle lepiej się użytkowało, bo wcześniej, jak było lampy radio, e, radiolampowe, to nie można było tak po prostu włączyć i słuchać. Trzeba było włączyć i poczekać, aż się lampy nagrzeją. Starsi z Państwa to pamiętają, telewizora też nie włączaliśmy od razu, tylko najpierw w telewizorze pojawiał się dźwięk, a dopiero jakieś pół minuty później pojawia się obraz, bo, bo lampy odpowiadające za wizję nagrzewały się dłużej. A czy też było tak, bo pamiętam, że w telewizorach te lampy się psuły, czy one miały określoną emisję w zależności od jakości wykonania. W samochodach też się psuły, ale były to lampy takie, które były przygotowane na wstrząsy, więc troszeczkę miały mm. inną budowę. Niemniej jednak, no każda lampa kiedyś tam ma jakąś tam Kończyła swoją, jej się swoją, życie, ży swoją tak? żywotność, oczywiście. Co ciekawe, ja już mówiłem chyba, nie czy mówiłem o tym, że gramofon, tak, mówiłem gramofon, o tym, że Chrysler tak, tak, tak, tak. właśnie yy, wprowadził. Yy, on to nazywał odbiornik Hi-Fi w ogóle, chociaż tak naprawdę te normy Hi-Fi zostały wprowadzone dopiero w 1973 roku, ale w 56. już był odbiornik, który miał napisane na, yy, z przodu właśnie hi -fi. No i wreszcie odtwarzacze kasetowe. To był największy postęp, dlatego że tak jak Państwo wiecie, no często jest tak, że w radiu coś yy, nie pasuje nam, nie podoba nam się, a wtedy nie było takiego wyboru stacji jak dzisiaj. Chcielibyśmy coś swojego, swoje ulubione melodie posłuchać. Kraj próbował właśnie zainstalować te gramofony, ale to nie zdało egzaminu i dopiero jak pojawiły się kasety magnetofonowe wreszcie pojawiły się radioodbiorniki z odtwarzaczem. Nie magnetofonem, tylko z odtwarzaczem, bo magnetofon ma funkcję nagrywania. Odtwarzacze samochodowe tego, y, odtwarzacze kasetowe tego y, nie miały. No a potem to już poszło. A prawda. czy były jakieś problemy z odtwarzaczem? Znowuż zapytam o to samo w samochodzie dotyczącym wstrząsów. Czy to nie? Czy to nie? Bo nie, to ciągnęło. Ta nie, nie. kaseta pasowała. Nie, tutaj jęca, kaseta tak na to jest nie czuła. Nie, nie, nie, nie. nie To nie było problem Igła przeskakiwała, natomiast y, nie zdarzało się, żeby... Y, owszem, czasami jakby mogło nie tam wyłączyć się po prostu, bo podniesiona została ta kieszeń, która wciskała kasetę, ale nie, to, to, to praktycznie się nie zdarzało. No i lata 90. to oczywiście otwaracie CD które już y, wszyscy... Które już zniknęły. Ale ba... teraz zniknęły, tak. No Ja mam na przykład samochód, już drugi samochód z rzędu, mam taki, który już nie ma odtwarzacza, zresztą nie tęsknię za nim, bo wiadomo, że USB jest po prostu y, wygodniejsze. Ale tu jako ciekawostkę też Państwu powiem, że y, w latach 30 w Stanach Zjednoczonych, stany Massachusetts, stan Nowy York, stan New Jersey i stan Missouri, y, te cztery stany rozważały zakaz używania, y, przepis y, zakazujący używania radioodbiorników w czasie jazdy. Rozprasza. Że rozprasza, tak. E, rozprasza uwagę. No, Także e, Auto Club New York zrobił ankietę w 1934 roku i. Co ciekawe, aż 56 osób wtedy uważało, że jest to niebezpieczne, że rozprasza uwagę. Natomiast producenci radia, radioodbiorników powiedzieli, że to jest bzdura i zaczęli tłumaczyć, że rzeczywiście radio, przeciwnie jak jest muzyka, nie pozwala zasnąć. Poza tym są informacje drogowe, informacje o pogodzie. No i na szczęście ten głupi przepis po prostu e, e, nie wszedł. No ale w Polsce oczywiście to, no nie chyba po przerwie to, tak, sobie o po Polsce, przerwie. bo jeszcze po, tu jest dużo Polska ciekawego o Polsce. to jest osobne zagadnienie, o tym, jak nasze radia trafiały do naszych samochodów i jak lubiliśmy nie słuchać jedynka w drodze w szczególną noc setnych urodzin jedynki. Białe, to jest proste, widzę, wiem Już tu siedzę jakiś czas Lubię dużo wiedzieć Nic sterowany, jestem wciąż. Nie musisz starać się, przecież jesteś też jak ja. Nie mogę zrobić nic sterowany, jestem. Wciąż. Będziemy teraz mówić o radiu w samochodzie. Radiu w samochodzie i to będzie polskie radio i w polskim samochodzie. Przed wojną można było kupić samochód bardzo drogo z radiem zamontowanym w fabryce, tam gdzie powstał ten samochód. Potem przychodzi wojna, po wojnie zaczynamy produkcję Warszawy M20. Tam jest radio Żerań, o którym mówiliśmy na początku poprzedniej godziny. I co dalej się dzieje? Czy polscy kierowcy są skazani na zakup radia za zachodniej granicy, czy też już jest coś naszego, wytworzonego nie, nie. przez krajowy przemysł? Sami produkowaliśmy, nawet można powiedzieć, że nie było się czego wstydzić. No, oczywiście Radio Żerajno to był rok 1958 i to było olbrzymie radio lampowe, które no, już stawało się bardzo szybko przestarzałe, dlatego że powoli pojawiały się tranzystory. I w 1960 roku pojawiło się Radio Miki, Miki, mm, Miki, tak, tak Mickey. jak Miki Jak myszka myszka. Dokładnie tak się nazywało. Yy, I to było radio, które miało pięć lamp i jeden tranzystor. Pięć lamp i jeden tranzystor, ale yy, z przodu było napisane tra odbiornik tranzystorowany, nie tranzystorowy. Yy, tran yy, transistorowany. transistorowany. To tak jak w chemii, związek owy i awy. Tak, i on, yy, ten jeden tranzystor rzeczywiście zastąpił cały system zasilania transformatorem, to było, dzięki temu to radio było dużo mniejsze i dużo lżejsze. Motor w 1960 roku pisał w ten sposób, ja to też Państwu przeczytam teraz. Mały pobór mocy pozwala na pracę w czasie postoju bez obawy rozładowania akumulatora. Miki będzie stosunkowo tani, gdyż jego cena będzie kształtować się poniżej żerania, czyli poniżej 3800 zł. Odbiór w dowolnych warunkach przez całą dobę, nawet podczas szybkiej jazdy po najgorszych drogach. Tak, motor to reklamował. Miki miał tę zaletę, że miał zmianę, możliwość zmiany biegunowości. młodzi no, kierowcy nie bardzo wiedzą o co chodzi, ale... Yy, jak można... zmiana biegunowości? Tak, tak, bo w różnych samochodach było plus na masę albo minus na masę. Aha. I on był uniwersalny, można tam było zmienić No producent Był bardzo dumny, stąd ten napis Zresztą w Miki Zaopatrzone były polskie syreny Które brały udział w rajdzie Monte Carlo W 61 roku No ale mimo, że miał jeden Tranzystor to nadal były lampy i czas Nagrzewania, na, na, nagrzewania czyli Gotowości do odbioru to było około 30 sekund Całkowicie tranzystorowe radio To był dopiero admirał i on pojawił. To taki się... mocny przeszkok od myszki, miki po nie no, pomyślałem, no, po, po, taki no, już wysoki stopień. A to będzie jeszcze lepszy stopień, ale to za chwilę. Tak, Admirał to był rok 71 i tam było 8 tranzystorów, z tym, że radio to miało nadal tylko fale długie i fale średnie, czyli UKF-ów wciąż nie mogliśmy, nie mogliśmy słuchać. Tak, UKF-ów w 1971 roku, UKF-y zaczynają tam, e, jedynka jest ciągle na długich, to ta najważniejsza częstotliwość, ale jest już wielu miłośników. E, tak, no, trójka chociażby. Właśnie. Tak. tak. I e, właśnie, i co dalej? Yy, no, dzieje? ale potem wreszcie pojawiły się radia już z UKF-em, a takim radiem z najwyższej półki był Akropol. Co prawda on był monofoniczny, jeszcze nie był stereofoniczny, ale miał najnowocześniejszy wygląd ze wszystkich odbiorników samochodowych produkowanych w, w państwach Owozu Moskiewskiego. Mieścił się doskonale w radiowej w Fiata 125p. Nazwa wzięła się nie od zabytku Akropol, tylko od rajdu samochodowego Akropol. I on miał coś, co imponowało. Mianowicie automatyczne wyszukiwanie stacji. To pachniało wielkim światem. I czerwone diody, które wychylały się pod postacią takich kreseczek, zamiast tradycyjnej skary, skali na lince. Co ciekawe, ten Akropol nie był do kupienia w Polsce w ogóle. Trudno było go dostać z podlady, jak to się mówi, ale co robili Polacy? Ponieważ my, akropol, eksportowaliśmy do NRD, Polacy jeździli do NRD, tam kupowali i od razu, montowali go w samochodzie, żeby wrócić do Polski już samo, żeby nie było problemów celnych i tak dalej, żeby wrócić z tym radioodbiornikiem już zamontowanym. Tutaj podpowiada nam realizujący audycję Tomasz Cieślak, że to radio kosztowało aż 5600. To jest miesięczna pensja dla latach tak, 70. Tak, to jest więcej niż miesięczna pensja. Troszkę więcej. Troszkę więcej. niż niż pensja. To tak, ekskluzywna no. Akropol, pensja. Akropol to była najwyższa, najwyższa półka. Za to przeciwieństwo Akropolu był I Trump. I diody były, tak? tak diody, były czerwone diody. To skąd my je braliśmy? Z importu. Z importu. Hmm. Tak. Tak. Y Trump było przeciwieństwem, bo to był sam radioodbiornik przystosowany do Fiata 126P, czyli był uproszczony, to produkowała Diora i to, to się nazywało oficjalnie zminiaturyzowany odbiornik popularny. I co ciekawe, Trump miał tylko i wyłącznie możliwość odbioru fal długich i jednocześnie już bez możliwości zmiany częstotliwości. On był firmowo nastawiony, fabrycznie nastawiony na fale długie z gombina. Yy, czyli właśnie tam te 220 czy tam 222 metry, ja nie pamiętam 225 dokładnie. 225 kHz, yy, yy, 1322 metry. Tak, metry inaczej. Oczywiście, I bo, Masz bo, bo, miał połowę tej długości. Tak, masz miał dokładnie 676. połowę tej długości. Tak jest, był naj, najwyższą budowlą na świecie 10. przez wiele lat. Tak. Potem w ciągu jednej nocy stał się najdłuższą. No, ale fale i, pozostają długie. Tak, fale długie. Co ciekawe Czyli wtedy... Czyli w Maluchu można było tylko jedynki słuchać. Jeżeli tylko się lata miało, tak, jeżeli się miało trampa, bo można było mieć Skalda na przykład, za chwilę sobie, jeżeli zdążymy, A. to jeszcze powiem, o Skaldzie. Ale tutaj jeszcze taka ważna rzecz, bo y, nasze samochody w tamtym czasie dosyć słabo sobie radziły z korodowaniem i y, oczywiście nie było anten fabrycznych. Te anteny trzeba było w samochodzie zamocować. No więc naj, wydawało się, że najlepiej prawda, zamocować do karoserii, ale trzeba by było w karos zrobić dziurę. Jak się zrobiło taką dziurę w karoserii, to potem stamtąd y, tam dostawała się woda i ten samochód korodował, więc kierowcy strasznie się tego bali. Co robiono? Y, bardzo często wtedy zdarzało się na przykład, że antenę mocowano do zderzaka przy samochodzie. Ja to pamiętam, samochody jeździły i antena była na zderzaku. Albo mocowano na szybie. W serialu Zmiennicy możecie Państwo to zobaczyć, że były takie specjalne żabki, takie uchwyty na szybę i ta antena opuszczała się i podnosiła wraz z podnoszoną i opuszczaną szybą. Po prostu była przymocowana do szyby, a nie do karoserii samochodu. Jeśli chodzi o UKF jeszcze, to pierwszym radiem tak naprawdę, którego w samochodzie mogliśmy słuchać, to była Ewa. To nie było radio stricte samochodowe. Ona była przystosowana do odbioru. W ogóle Ewa to był ogromny odbiornik. To było takie wiekopomne dzieło stolarza i tapicera, bo to była drewniana obudowa. Tam była trochę m, takiej m, tapicerki. Ogromna konstrukcja, oklejona po prostu dermą i m, obita sklejką. I tak było specjalne złącze do montażu w samochodzie i instrukcja, i dlatego miało ono nazwę radia samochodowego. Ale Ewa ważyła ponad 3 kg. Ale UKF był no, pierwszym takim popularnym radionem, to był Skalt. Nie, Safari, przepraszam. Safari pierwszy, bo w 1972 tak. roku. Ono się pojawiło i to potem ono było produkowane aż do, do, do 89, nawet do lat 90, do wolnej Polski już, w poszczególnych wersjach, bo ta ostatnia wersja to było Safari 6 RS i ono już było nawet stereofoniczne w drugiej połowie lat 80 i na początku 90, czyli do końca PRL-u praktycznie. I tak jak maluch zmotoryzował Polskę, tak Safari zradiofonizowało nasze samochody. Ono było najpopularniejszym radioodbiornikiem, z tym, że Safari nie miało możliwości odsłuchiwania kaset. Natomiast yy, kasety. Jeżeli ktoś chciał słuchać, to najpopularniejszy był oczywiście Skald. Nie wiem, może ktoś z Państwa pamięta to radio. Skald z UKF-em oczywiście. Yy, Na no, pewno nasi słuchacze pamiętają, bo chyba też tak było, jak Pan wspomniał, że samochody korodowały, a radio można było wyjąć i przełożyć. A to do Skalda nie można było. Skalda, nie, nie, można, nie był Absolutnie Skalda nie ach, można było. Skald po prostu, on był popularny, no bo był najtańszy, no i miał to rozwiązanie z kasetami. Jak wyglądało z kasetą, to, żeby uruchomić po prostu y, uruchomienie kasety polegało na wepchnięciu tej kasety do kieszeni, y, a potem żeby y, wyjąć kasetę należało tę kieszeń pociągnąć y, do dołu i wtedy automatycznie włączało się radio, co też było problemem, dlatego że to automatyczne włączanie radia. Jeżeli mieliśmy na przykład nagrane na kasecie piosenkę stosunkowo cicho, to daliśmy dużą głośność i nagle jak wyjęliśmy kasetę, to to radio zaczynało grać potwornie głośno, co pasażera mogło przestraszyć. No ale po prostu był inny poziom dźwięku. Tak to rzeczywiście rzeczywiście było. W każdym w razie skal nie był wyjmowany. Potem zaczęły się te kradzieże odbiorników, No faktycznie, z samochodu, co kradziono najbardziej z maluchów. Radio, Koła. koło zapasowe i akumulator. Tak. i wszystko starano się zabezpieczać. Ale na... to nie, to, to skończmy w tym momencie na tych pięknych wspomnieniach, bo mam nadzieję, że takie ożywiliśmy w naszych słuchaczach e, wspomnienia związane z motoryzacją, z ich e, latami młodości i z tą muzyką, która płynęła z radia, wiadomościami e, i tym wszystkim, co dawała jedynka, która dzisiaj obchodzi e, swoje urodziny. E, bardzo dziękuję za wizytę w nocnym studiu w Jedynce w drodze. Naszym ekspertem i gościem był Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. A te wspomnienia tak przerwaliśmy, więc mam nadzieję, że przyjmie pan zaproszenie i jeszcze kiedyś powspominamy starą motoryzację i starą radiofonię. Jasne, ja, ja dziękuję za, za Państwa uwagę. A to, czego można było posłuchać w tym radiu małym w samochodzie to było... Radio Kirov